Zagadka ósma, czyli kawa po turecku. Niektórych zagadek nawet detektyw pozytywka nie umie rozwikłać. Na przykład, jak to jest, że elektryczny czajnik stojący w siedzibie agencji różowe okulary raz działa, a innym razem nie? Choć detektyw pozytywka oglądał go wielokrotnie, nadal nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego na zagotowanie wody trzeba czasami czekać dwie minuty, a kiedy indziej całe dwa miesiące. Na szczęście, nasz bohater zdążył pogodzić się z faktem, że są zjawiska, choćby burza, śnieżyca czy huragan, na które nie ma żadnego wpływu. Widocznie czajnik detektywa pozytywki jest dalekim kuzynem przymrozków, gradobicia i innych sił przyrody. – Wyrzuć go, pan – mówi pan Mietek, ilekroć detektyw Pozytywka wzywa dozorcę na oględziny czajnika. Jednak o takim rozwiązaniu detektyw Pozytywka nie chce nawet słyszeć. Owszem, czajnik jest trochę kapryśny, ale zdaniem detektywa Pozytywki kaprysy te warto znosić, bowiem żadna herbata nie smakuje jak ta, na którą trzeba poczekać kilka tygodni. Detektyw Pozytywka pije wówczas filiżankę za filiżanką, aż do znudzenia, na zapas, byleby nasycić się niezwykłym smakiem i mieć co wspominać, gdy czajnik znowu obwieści przerwę w pracy. Tego ranka czajnik zasyczał obiecująco, a potem mrugnął pomarańczowym światełkiem. Para, buchająca z dumnie zadartego noska, całkowicie zmatowiła okienko poddasza. Detektyw Pozytywka podskoczył z radości. Nadzieja, że wypije za chwilę gorącą herbatę, wyparła z jego głowy ponure myśli o martwiaku. Filiżanka stała już w pogotowiu obok podskakującego czajnika. Łyżeczka nie wiadomo kiedy sama wskoczyła do puszki z herbatą. Cukiernica pobrzękiwała miedzianym wieczkiem, jakby i ona chciała dać wyraz swojemu entuzjazmowi. I wtedy właśnie dało się słyszeć... Gwałtowne łomotanie do drzwi. Tak, detektyw Pozytywka spojrzał z niechęcią na poruszającą się klamkę. Cień tople, usłyszał w odpowiedzi sepleniący głos. Można wejść? W drzwiach stała dziwnie ubrana, zwalista postać. Nieczęsto zdarza się zobaczyć na ulicach naszych miast obcokrajowców w strojach ludowych. To też detektyw Pozytywka w pierwszym momencie osłupiał. Nigdy jeszcze nie gościł u siebie prawdziwego Turka. Prawdziwego? Detektyw Pozytywka przyjrzał mu się uważniej. Czarny, sumiasty wąs zwisał nad rozciągniętymi w uśmiechu ustami. Spocone, ciemne kosmyki wymykały się spod niecodziennego nakrycia głowy. Lekko przekrwione, zmęczone oczy omiatały badawczym spojrzeniem mikroskopijną siedzibę różowych okularów. Detektyw Pozytywka był gotów przysiąc, że gdzieś już swego gościa widział. Ale gdzie? Może w którejś z tureckich restauracji? Przemknęło mu przez głowę. Gdy poszedłem na kebab? W żaden jednak sposób nie mógł sobie przypomnieć, w której. Można feść? Powtórzył Turek. Obawiam się, że będzie to trudne. Detektyw Pozytywka spojrzał z respektem na brzuch rozpychający koszulę gościa. Jak pan widzi, nie mam tu zbyt dużo miejsca. Rzeczywiście, gdyby Turek uparł się, by wejść do środka, detektyw Pozytywka musiałby wyskoczyć oknem. We dwóch na pewno by się tu nie zmieścili. Ale jeśli pan pozwoli, ciągnął detektyw Pozytywka, postawię panu krzesełko, o tu, na korytarzu i w ten sposób będziemy mogli spokojnie porozmawiać. W oczach Turka zabłysła ironia, gdy detektyw Pozytywka rozstawiał przed nim składane wędkarskie krzesełko. Usiadł jednak bez słowa. Bez obawy, jest mocne, uspokoił detektyw Pozytywka. Służy mi już piętnaście lat i ani razu nie zawio... Prezentowe pokrycie pękło pod ciężarem turka. Tym samym stało się jasne, że szesnastego roku krzesełko raczej nie doczeka. Psiak, ref! Wyrwało się leżącemu na plecach turkowi. To jest, chciałem powiecieć. Psiakiew! Najmocniej przepraszam, wymamrotał detektyw pozytywka, pomagając gościowi stanąć na nogach. Mam nadzieję, że nic się panu nie stało. Na szczęście nie. — odburknął pod nosem Turek. — Ale nie będę sieciać. — Siedzieć — poprawił odruchowo swojego gościa detektyw Pozytywka. — Siedzieć — poprawił się Turek. — Postoję. Czajnik zakaszlał, przypominając o swoim istnieniu. — Może herbaty? — zaproponował detektyw Pozytywka. — Wolę kofi — mruknął Turek. — Wspaniale — krzyknął detektyw Pozytywka. — Zaparzę panu kawę po turecku. — Egzotyczny gość przywołał na twarz grymas, który miał być chyba uśmiechem. Detektyw Pozytywka odpowiedział podobnym grymasem, po czym wsypał do filiżanki półtorej łyżeczki kawy i zalał ją wrzątkiem. — Proszę — powiedział, stawiając na stoliku filiżankę. — Pańska kawa, zaparzona po turecku, z fusami. — Dziękuję — Turek ukłonił się lekko. — Wspaniale kofi, dziękuję — jak w domu, w Turcja. Detektyw Pozytywka chciał coś powiedzieć, ale w porę ugryzł się w język. I dobrze. Piętro niżej na schodach dały się słyszeć czyjeś kroki. Turek zerknął z niepokojem za barierkę. Po chwili wychynął za niej pan Mietek, dozorca. Uszanowanie, zasapał, wdrapując się na górę. Oj, oj, oj, zapomniałem coś. Turek stuknął się teatralnie w czoło, Musi iść, ale wrócić, obiecuję. Nim detektyw Pozytywka zdążył otworzyć usta, Turek wyminął dozorce i zbiegł na dół. Pan Mietek popatrzył za nim ze zdumieniem. Widziałem go u martwiaka, mruknął w końcu. Musi mieć niezłe problemy, skoro zgłosił się do dwóch detektywów jednocześnie. No, chyba tylko do jednego, roześmiał się detektyw Pozytywka. Pan Mietek spojrzał na niego pytająco. Zrezygnował z martwiaka? Nie, nie w tym rzecz. Detektyw Pozytywka wsypał kawę do drugiej filiżanki. Myślę, że martwiak nadal próbuje dowiedzieć się o mnie jak najwięcej. I stąd ta wizyta. Pewnie chciał zobaczyć z bliska moje biuro. Jak to? Zdziwił się pan Mietek. A tak to. Myśli pan, że martwiak przysłał tu tego turka na przeszpiegi? Zapytał pan Mietek. To nie był prawdziwy turek uśmiechnął się detektyw Pozytywka. Tyle wiem na pewno. Myślę, że był to ucharakteryzowany martwiak. Chyba pan żartuje. Zamiast odpowiedzieć, detektyw Pozytywka uśmiechnął się szeroko, a potem zaproponował panu Mietkowi kawę. Po turecku. Z fusami? <grych> tak. Turek nie był tak naprawdę Turkiem, tylko przebierańcem. Jak sądzisz, co sprawiło, że detektyw Pozytywka domyślił się prawdy?